8 tygodnia 2015 roku przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną w studiu. Marek Mazurkiewicz, witam. I przez hangouta połączył się z nami Wojciech Pędzich. Cześć, Wojtek. I Wojciech Tadeusz Mężyk. Dzień dobry. Coraz lepiej wykorzystujemy studio, bo dzisiaj e, tutaj aż trzy rzeczy mogłyby się, właściwie będą się działy chyba. E, pierwsze no to jest nagranie nowin, e, drugie to kończymy projekt e, Baczyńskiego, ten pier pierwszą część tego projektu. Paweł Zienowicz też nagrywa w studiu obok hasła, czy nie hasła, ale przysłowia. Znaczy dzisiaj akurat jeszcze nie, ale tydzień temu nagrywał. Tydzień temu nagrywał. No i mamy tutaj spotkania warsztatowe, także zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę do nas przyjść, MDK... Soboty po godzinie 16.00 spotykamy się tutaj z ewentualnie chętnymi do, do jakiegoś edytowania Wikipedii, nauczenia się czegoś, chętnie pomożemy. Jest też pomysł, żeby... Ale to może później. Na razie przejdźmy do programu dzisiejszego spotkania, bo jest dosyć bogaty. O nowej, globalnej polityce banowania przez Wikimedia Foundation. Kolejka dobrych artykułów, kolejka artykuły na medal, rotacja, ilustracja na medal, poty, druga tura, wydarzenia na głównej stronie Wikipedii, jak powstają, monotematyczna strona główna, globalna strona użytkownika, gdzie konferencje Wikimedia 2015, Wybory stewardów, potwierdzenie obecnych stewardów, foto, wyzwanie też. To wszystko się pewnie nie zmieści, jak znam życie, ale zaczniemy po kolei. Nowa globalna polityka banowania przez Wikimedia Foundation. Skąd ta polityka banowania się wzięła, to można się domyślić. Po prostu no, trzeba było niektórych użytkowników zbanować. Co to znaczy zbanować? permanentnie wyłączyć ich z edytowania projektów Wikimedia. A coś zanim się banuje to coś się wcześniej dzieje? Jest no Na pewno na pewno są czy... użytkownicy ostrzegani. Zresztą bardzo rzadko jak sądzę blokuje się tutaj użytkowników nowych. Oni po prostu dostają blokadę administracyjną bądź też jeżeli są jeżeli jeżeli wandalizują na wielu projektach dostają blokadę konta globalnego przez stewardów. Użytkownicy zbanowani przez biuro przez użytkownika WMF Office to są użytkownicy, którzy wiedzą, że nabroili i na pewno dostawali wiele sygnałów ze społeczności od administratorów projektu, że nie robią czegoś, co, co jest spójne z zasadami Wikimediów. Czyli po prostu już społeczność sobie z nimi nie radzi i, i zwraca się do, do tak, fundacji. Tak, i w tym momencie, i w tym momencie wkracza, wkraczają pracownicy fundacji, którzy no, bardzo rzadko sprawowana jest kontrola administracyjno-merytoryczna. Nad, nad projektami, no ale tutaj w tym, w tym, w tym przypadku, no, ona musi być włączona, że tak. No gdzieś ten proces musi się zakończyć, tak, czyli po prostu pracownicy fundacji oceniają już arbitralnie, czy, czy zbanować, czy nie zbanować. A ta nowa polityka, tutaj ktoś napisał nam w komentarzu, że zasada została wprowadzona zgodnie, z którą może globalnie banować użytkowników łamiących zasady podane w ramce. W ramce. Pewnie tam gdzieś na stronie jest w ramce to podane. No to... Aha, czekaj, bo tu jest jeszcze dłuższe. W ten sposób ostatnio zablokowano paru userów, użytkowników, w tym Rusawie, admina na commons, który miał przeciwników, ale też zwolenników. No i pojawiały się pytania, dlaczego ich zablokowano. Niech Wikimedia Foundation da jakieś uzasadnienie, jakieś powody. Może... Trzy, trzy, trzy punkty no. banowania globalnego użytkowników przez, przez fundację. To jest nękanie użytkowników, innych użytkowników przez tego zbanowanego użytkownika na wielu projektach, gdzie... Z, Stawia się w niebezpieczeństwie zaufanie i bezpieczeństwo użytkowników i pracowników fundacji. I gdzie rzeczywiście są jakieś, są jakieś groźby wystosowywane przez, przez tego problematycznego użytkownika? No tak, ale przy banowaniu Wikimedia Foundation nie podaje, z których tam punktów skorzystało, banując konkretnego użytkownika? Chyba powinien. Nie, nie. Pojawił się pierwszy ban, ja w ogóle o pierwszym banie to dowiedziałem się właśnie e, na przykładzie użytkownika Rusavia, e, kiedy to został zbanowany na, na polskiej Wikipedii, kiedy pojawiło się enigmatyczne konto WMF Office. I gdzie po prostu był powód blokady, wpisany jako, jako zablokowanie użytkownika przez Wikimedia Foundation. Aha, czyli po prostu trzeba spojrzeć w zasady i, i zastanowić się, którą zasadę łamie no taki dokładnie. użytkownik. Pewnie to jest łatwe do. No ale wypadałoby parę słów tam może napisać przy okazji takiego zbanowania. Mam no tylko pytanie: My mamy, my mamy taką. Taką manię długich, długich uzasadnień, blokady, e, szczególnie w przypadku użytkowników zaawansowanych. No, użytkownik tak zaawansowany, że ściąga nas, na siebie zainteresowanie Wikimedia Foundation, najprawdopodobniej nie, nie trzeba mu tłumaczyć. Wie, o co zrobić, chodzi, te. tak. Ale to może być takie tłumaczenie, to jest pomocne dla innych, tak? Żeby wiedzieli, tak, czego tak, nie robi, że są tak, takie tego, zasady. Tego, pod tym kątem, oczywiście. Tylko też e, pytanie, gdzie to uzasadnienie należy, należy zamieścić, czy na jego homebiki, czy na meta, czy gdzieś, gdziekolwiek miał uprawnienia wyższe niż zwykły edytor, no to jest pytanie już takie organizacyjne. Znaczy dla mnie wystarczyłoby po prostu odesłanie do tych zasad w opisie blokady. Nie pamiętam, czy to nie było y, umieszczone również, to przyłapałeś mnie. Mm -hmm. No ale to można się przyjrzeć, link oczywiście jest w notatkach do dzisiejszej audycji na stronie nowiny.podcasty info. Kolejny temat to kolejka dobrych artykułów. Można dodać propozycję zajawki artykułu, który jeszcze nie pojawił się na stronie głównej Wikipedii. To jest kolejka dobrych artykułów, czyli nie kolejka do tego, żeby uzyskać dobry tytuł. Dobry nie, nie, artykuł. to są już artykuły, które już nie, dostały. To są artykuły, które już mają to odznaczenie. Natomiast jeszcze nie pojawiły się na stronie głównej, nie zostały wyeksponowane w tym naszym honorowym miejscu. A no nie każda wyróżniona zawartość Wikipedii, bo mówimy tu nie tylko o dobrych artykułach, ale również o artykułach medalowych, również o ilustracjach medalowych, No nie każdy kawałek tej wyróżnionej zawartości Wikipedii ma swoją, swoją zajawkę, swoje streszczenie, które, które wyświetlałoby się na stronie głównej. No bo by dni nie starczyło, prawda? No. Znaczy, myślę, znaczy raczej to jest kwestia tego, że nie do wszystkich jeszcze zostały zrobione takie zajawki do wyświetlenia tak. strony aha, głównej, tak? Aha, bo no gdyby tak. się wszystkie wyświetlały, które mamy, to myślę, że to było jak najbardziej wskazane. Trzeba by pewnie przejrzeć te to było, najstarsze. To było, ale to już kwestia techniczna. Na przykład zupełnie losowo wyświetlać taki artykuł przy, przy każdym przeładowaniu strony głównej zupełnie losowo wyświetlać taką zajawkę, żeby, żeby strona główna przy każdym odświeżeniu była niepowtarzalna. No ale to już takie rozważanie bardziej techniczne, bardziej wizja projektu. To ja się jeszcze odniosę do wizji projektu w tym sensie. Chyba siebie słyszę jakoś podwójnie. W tym sensie, że czy wstęp do artykułu nie spełnia tej samej funkcji co ta zajawka, czyli czy to muszą być aby na pewno różne teksty? Niekoniecznie, bo wstęp do artykułu może, może, może wspominać, nie wiem, wielokrotnie nagradzany, tak? a, a dopiero z całego, z całego artykułu dowiemy się, ile razy ktoś był nagradzany, więc dobrze by było tę zajawkę mieć bardziej skąd, bardziej bardziej ściśniętą. Poza tym wstępy do artykułu dosyć często są dłuższe niż, niż spodziewana zajawka na stronę główną. Tak, zgodzę się z Wojtkiem. Często jest tak, że wstęp do artykułu, ten pierwszy akapit jest, może być potraktowany jako zajawka, ale niekoniecznie. Czasem trzeba jednak wziąć, spojrzeć na całość i tą zajawkę napisać troszeczkę inaczej. Link w notatkach prowadzi do miejsca, gdzie można dodać propozycję zajawki takiego artykułu. No i fajnie, żeby ktoś, kto pracuje nad takim artykułem, pomyślał o tym z góry, prawda, żeby od razu ten wstęp był też zajawką, żeby mógł być użyty jako zajawka. Ja się kiedyś nie zastanawiałem, czy to nie powinno być częścią procedury uznawania artykułu za medalowy. No może to być brane pod uwagę pewnie. No tak, w tym sensie, że jak nie ma zajawki, no to jest jakiś problem do naprawienia. No, ale zajawka jest, jest rzeczą tak naprawdę drugorzędną. Ta. Napisanie zajawki do... Nieistnienie zajawki do artykułu nie powinno być przyczynkiem do, do nieuznania go za medalowy, a napisanie zajawki do, do artykułu, który już jest medalowy, to jest rzeczywiście dla chcącej osoby najczęściej zmodyfikowanie tego akapitu otwierającego. Mm -hmm, mm -hmm. No ale to też jest to, o czym rozmawialiśmy już poprzednio i, i na badania i rozwój, prawda, że, że taki wstęp... Jak się wchodzi na stronę artykułu, to fajnie mieć takie podsumowanie na samej górze, a dopiero potem jakieś rozwinięcie. No tak, takie jest nasze założenie, co do zasady. Tak, powinny być budowane dobre artykuły, żeby pierwszy, pierwszy akapit, czy powiedzmy znowu wracam do zasady projektowania nad zagięciem, tak? czyli pierwszy ekran, który no, użytkownik mhm. widzi, powinien być dla niego na tyle interesujący, żeby chcieć czytać dalej. No to są rzeczy wypracowane od momentu, kiedy prasa powstała, także to... To a, są tak, doświadczenia, to lata doświadczenia i możemy to jak najbardziej w Wikipedii zastosować. To samo dotyczy kolejki artykułów na medal i tutaj też link jest w notatkach i rotacji, ilustracji na medal. Można dodać jakiekolwiek medalowe zdjęcie, a jeśli nie ma ustalonego na dany dzień, to pojawia się automatycznie wylosowane. No i ja się też, w ogóle zastanawiam nie... nad czymś, co nastąpiło kilka lat temu. Nastąpiła przecież migracja wszystkich zasobów naszych foto, audio, rysunkowych do, do Wikimedia Commons. I w tym momencie troszeczkę się to dubluje, bo wszystkie zasoby są i tak w Wikimedia Commons. Tam są wyróżniane poszczególne, poszczególne treści, poszczególna zawartość. A u nas ten proces wyróżniania zawartości przebiega dodatkowo. Czy to można by było połączyć po prostu, że to, co tam się wyświetla danego dnia, to i u nas się wyświetla jako ilustracja? Tak, tam, tam jest również picture of the day, czyli, czyli wyróżniona zawartość, wyróżnione zdjęcie na dany dzień. Jakby nie krytykować Commons, że, że, że ono raczej służy uploaderom niż, niż do powtórnego wykorzystywania, to to jest duże repozytorium mediów duże repozytorium dobrych mediów, więc może warto by było połączyć te, te, te dwie idee, naszej wyróżnionej zawartości i zawartości commonsowej. Ja rozumiem, że my bardzo chętnie chcemy dobrze mówić o zdjęciach naszych, ilustrujących nasze dobre artykuły wykonanych przez polskich Wikimedian, ale to i tak wszystko ląduje na commons. No tak, ale no właśnie tak. myślę, że no, Polska powinna się czymś jednak różnić. Polska Wikipedia, znaczy, Polska Wydaje stronę. mi się, że nie ma sensu się jakoś specjalnie grafikami, grafikami zajmować w obrębie polskojęzycznej Wikipedii, no bo do tego zostało stworzony KOMOS, tak? Tam, tam jest do tego, specjalnie to jest do tego przeznaczone, tak? Więc myślę, że warto y, coraz bardziej właśnie tą pracę nad grafikami przenosić, przenosić na KOMOS. Mm -hmm, mm -hmm. No, to jest kwestia pewnie uznania społeczności znowu, tak? No tak. Jak zawsze i bardzo dobrze. I, i dyskusja na ten temat y, może trwać właśnie również tutaj, y, w tym linku, który podaliśmy w notatkach. Y, kolejny temat to POTY, czyli Picture of the Year y, 2014 rok. Mamy w tej chwili wybory tego, tego zdjęcia czy zdjęć finałowych. Już jest finał w tej chwili i można głosować na trzy zdjęcia z tych finalistów. Tutaj, zdaje się, są ograniczenia. Trzeba mieć jakieś edycje w Commons, żeby eee, móc głosować. Prawda? Tak, tak. Jak mi się strona otworzy, to powiem ile, bo niestety tego nigdy nie pamiętam. No ja też nie pamiętam, bo mam zawsze więcej, także to już się... 75+. Plus. Aha. W ostatnim roku, czy...? Yy, przed czy datą 1 stycznia 2015. Yy. No i zapraszamy, jeśli ktoś ma możliwość do zagłosowania, bo to po prostu im więcej osób zagłosuje, tym wynik jest taki no, ciekawszy, średni bardziej. Yy, magia wielkich liczb tutaj działa. Yy, właśnie... Ostatnio słyszałem o takich badaniach, że jeśli ludzie niezależnie mają ocenić wzrost na przykład czyjś i strzelają, no to każdy może się pomylić, natomiast średnia tych wyników wychodzi bardzo dokładna. Tak, jak jest kilkaset tak, to... osób, które niezależnie, bez, bez konsultacji, rozmawiają o tak, tym. Tak, to na kilku rzeczach właśnie było już coś takiego sprawdzane, że, że ludzie trafiają właśnie w wyniku tej y, dużej próby. No więc tak samo jest konkursem i bardzo prosimy, żeby to było jak najwięcej osób, które, które zagłosują, oddają swój głos. Trzy głosy to nie jest dużo. Zdjęcie jest dużo do przejrzenia, ale, ale nie aż tak bardzo dużo jak w pierwszej no i turze. Właśnie włącza mi się syndrom trójkowego topu wszechczasów, gdzie jest tyle dobrych utworów, a można zagłosować na określoną liczbę tak samo tutaj. No, coś trzeba wybrać jednak, no, tak, żeby zwrócić Trzeba się uwagę. przyjrzeć i wybrać. Ja osobiście bym się sugerował, znaczy sugeruje się mocno przy wyborze tych zdjęć ich użytecznością dla Wikipedii, tak, dla ilustracji artykułów, bo one, prawda, są bardzo ładne, artystyczne i tak dalej, ale, no, tak jak już kiedyś mówiłem, powinny być użyteczne do artykułu. Tam była na. Większość z nich jest użyteczna. Pojedyncze są takie, co do których można by się zastanawiać długo i bezskutecznie, co mają ilustrować. Marku, ale pomyśl również o tym, że Commons chcemy COMMONS traktować również jako repozytorium wolnych mediów do dowolnego wykorzystywania. I nagle mi się przypomniała mm -hmm. dyskusja nad uznaniem bądź też odebraniem medalu zdjęciu, które przedstawiało starą, pordzewiałą skrzynkę pocztową na płocie jakiegoś obozu koncentracyjnego, bądź też łagru. I w tym momencie to zdjęcie nie miało praktycznie wielkiej wartości encyklopedycznej do zilustrowania artykułu, ale pojawiały się głosy o tym, że jest to zdjęcie artystyczne, że jest to zdjęcie dobre pod, pod względami, które wykraczają poza przyda, przy, przy, przydatność dla naszych projektów. No to nie jest WordPress foto, prawda? To nie jest WordPress, Press, czyli tutaj tak. nie, ma, nie ma jak gdyby, to nie jest... Picture of the Wikipedia, tylko picture no tak. of the Year. To być może w takim razie powinny być oddzielne kategorie, jeżeli jest taka potrzeba, właśnie, żeby. No, a ja uważam znowu, że misją Commons jest udostępnianie wolnych materiałów multimedialnych, nie tylko służalczo projektom Wikimedia. No, wszystko to pojawia się do również Wikipedii. jako w zestawieniach, w różnych zestawieniach, które ludzie, blogerzy robią, na przykład największych, najlepszych zasobów, tak zwanych stock photos, czyli, czyli zdjęć do wykorzystania w materiałach prasowych informacyjnych. No ale ciekawostka, że zauważyłem tutaj dwa, dwa pliki wideo. Po raz pierwszy chyba na, na poty się pojawiły. Chyba już jakieś kiedyś były, ale faktycznie jest to rzadkość. Po raz pierwszy chyba dwa. No, no bo to wynika z reguły drugiej, finałowej rundy, do której przeszły 30 plików, które zyskały największą liczbę głosów w pierwszej rundzie oraz dodatkowo, żeby zapewnić większe zróżnicowanie po dwa z każdej kategorii. Dwa najlepsze z każdej kategorii, a była jedna z kategorii wideo. Mhm. wideo, więc y, dwie z, z nich, które uzyskały najwięcej głosów w kategorii wideo dołączyły również do tej trzydziestki y, czołowej ogółem. No, wideo to można jeszcze powiedzieć, że to jest picture, czyli obrazek, natomiast z audio tutaj już się nie da powiedzieć. Ilustracja dźwiękowa. Tak, ilustracja dźwiękowa. To powinno być nie picture, tylko illustration. Media. Media. No, ale to, to byśmy zmieniali. No, może trzeba po prostu oddzielny konkurs zrobić, ale na razie jest tych plików chyba za mało ciągle tych dźwiękowych. Oczywiście, znaczy, wiesz, nie wiem, czy teraz zaraz sobie zerknę i, i spojrzę, no ale na, na, na commons istniało coś takiego jak media of the day. Media, tak. Mm -hmm. I tam, tam się pojawiają dźwięki. Tak, tak, tak jest... i tam się pojawiają, tam się pojawiają e, inne niż zdjęcia. E, mm -hmm, oczywiście, Media of the Day jest e, eksponowane na stronie głównej. Mm -hmm. No właśnie, ale nie, ma, nie ma konkursu. Jest to zapalanie zapałki no tak. z prędkością 2,5 tysiąca klatek na sekundę. Aha. O to muszę zobaczyć, bo to ciekawie musi wyglądać. W każdym razie zapraszamy, jeśli ktoś ma możliwość do głosowania i do śledzenia wyników. Wyniki kiedy mają się tutaj pojawić. Wyników jeszcze nie było podane. Było podane do kiedy można głosować. Runda druga kończy się 22 lutego. O właśnie. No, czyli jutro. Także ostatnie czyli chwile. Jutro. Czyli ostatnie chwile m, do zagłosowania. E, stypendia Wikimedia Polska na udział w Wikimanii 2015. Kolejny link, który prezentujemy w notatkach, e, prowadzi do regulaminu. E, Wikimania 2015 odbywa się w Meksyku, więc to kawał drogi, piękny, egzotyczny kraj. E, nie z wiem co? zupełnie, tylko z telewizji znam ten kraj, także nie wiem kawał drogi naprawdę do przelecenia, ocean i, i jeszcze kilka tysięcy, kilkaset kilometrów wzdłuż wybrzeży Stanów Zjednoczonych. No, daleko, daleko i obco. I, da się, przyszłoroczna Wikimania jest we Włoszech. I drogo, aha, w 2016, tak, we Włoszech. Tak. No to fajnie, to może będzie przyjemniej. Zmiana czasu przy okazji. No i, no i jeśli ktoś ma ochotę na taką wycieczkę, a jest związany jakoś ze stowarzyszeniem i z, z naszymi działaniami, albo chce wystąpić, bo to, to też chyba, nie wiem czy to się zgłoszenia wystąpi, jest to, jest to jest bardzo zakończyły. Jest to bardzo czy silny punkt przemawiający za, za, za uznaniem takiego wniosku o stypendium, za przyznaniem stypendium takiej osobie na pewno. No tak, jakiś powód taki, no nie tylko zwiedzania, tylko zwiedzanie oczywiście się jakoś tam też odbywa, ale generalnie chodzi o to, żeby uczestniczyć w życiu społecznym. No jest to zasponsorowanie wyjazdu na konferencję z naciskiem na słowo konferencja, tak? Mhm, no jest to spotkanie wikipedystów z całego świata, więc wymiana doświadczeń. A, jest bardzo tutaj no, konieczna właściwie, żeby, żeby coś wspólnie organizować. W... Tak, osoba, która ubiega się o wyjazd na Wikimanie no, powinna uzasadnić przede wszystkim, dlaczego na tą, na tą Wikimanie chciała się wybrać, co jej wyjazd mógłby przynieść polskim projektom, polskiej społeczności, stowarzyszeniu, działa działalności stowarzyszenia. Nie no jest, to, jest to na przykład typowe spotkanie chapterów, czyli, czyli partnerów regionalnych Wikimedia Foundation. To się odbywa w Berlinie w tym roku. Jest to, jest to oczywiście spotkanie już poświęcone samym projektom pracy w projektach, rozwijaniu projektów. No ale wyjazd osób, których, których, których podróż, zakwaterowanie opłatę konferencyjną pokryje stowarzyszenie powinien coś, coś dać, coś przynieść. Zwłaszcza, że te koszty podróży do Meksyku nie są małe, bo to jest jednak chyba z 8 tysięcy w obie strony. Także chyba 8 osób, tak? Zarząd zdecydował, że będzie mógł wysłać. Tak, tak. Z tym, że również pojawia się dodatkowa pula stypendiów zagranicznych, które, które musimy fundować z uwagi na to, że mamy status OPP, że możemy wyświetlać banery OPP w naszych projektach to jest to jest krok w stronę Wikimedia Foundation. Mhm. Mamy dodatkowe źródło przychodu czyli OPP i, i musimy z racji tego że możemy wyświetlać banery mhm. ukłonić się w stronę w stronę krajów ościennych. A w tym roku też były takie problemy jak w zeszłym z tymi banerami z Wikimedia Foundation czy jakoś to nie, łatwiej poszło? Nie sądzę, nie, sądzę. nie było takich problemów. Nie tam były jakieś straszne opóźnienia dosyć późno ten balans no będą wyświetlane one będą wyświetlane w, akurat w tym okresie kiedy będzie, kiedy będzie największe nasilenie składania składania pitów no, zakłady pracy dniu... mają czas do końca lutego żeby żeby pity przekazać swoim pracownikom żeby pity przekazać podatnikom więc jeszcze e, tych tych pitów za dużo nie ma wysyłanych do urzędu skarbowego chociaż już pojawiają się pytania o konto wpłat na OPP mhm. No to można zajrzeć. Mamy taką stronę chyba, o której mówiliśmy tydzień temu już, OPP w 2015 roku. Możemy tego linka skopiować do dzisiejszych notatek też, to jeśli Marko mógłbyś zrobić przy okazji, tak, tak. to już niech będzie też, tutaj będzie można sobie zajrzeć. Bardzo fajnie zrobiona strona, gdzie tak w skrótowej formie prze, przedstawione są działania za zeszły rok. Stowarzyszenie chyba jako organizacja pożytku publicznego musi takie sprawozdania i tak pisać, więc to pewnie A, tak, raz w roku. Tak, jest więc, to, y -y, więc to bardzo fajnie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Y kolejne tematy, dwa chyba połączymy w jeden, to jest wydarzenia na głównej i monotematyczna strona główna. Y w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy o tym, jak powstają, y które to były sekcje marku, y Aha, kalendarium. Kalendarium, tak jak, tak. jak się tworzy. W tym dzisiaj spróbujemy opowiedzieć o tym, jak trafiają wydarzenia na główną stronę polskiej Wikipedii, i też o tym, że jest pomysł, żeby strona główna. Polskiej Wikipedii, była jednotematyczna. Może taka nazwa byłaby lepsza niż monotematyczna, bo rozmawialiśmy tutaj z Wojtkiem wcześniej, że monotematycznie, no to tak się kojarzy nie najlepiej. Nie, no ma takie negatywne konotacje, przynajmniej dla mnie. No. Jakaś taka wrażliwość językowa mi podpowiada negatywne skojarzenia ze słowem monotematyczne, że jest nudny, że jest nieciekawy. A tutaj raczej o to chodzi, żeby. W, w przypadku jakiegoś wydarzenia, jakiejś znacznej rocznicy czy bieżącego wydarzenia, żeby cała strona główna, zarówno zawartość wyróżniona, jak i wydarzenia, jak i rocznice była poświęcona temu właśnie zagadnieniu. No, czyli może właśnie tematyczna albo jednotematyczna, chociaż to takie tematyczna, słowotwórstwo. Tematyczna byłaby, byłaby... Tematyczna. Akurat, Akurat to... Yy... Akurat cały, cały wątek wynikł z przypadającego na 18 maja tego roku tak zwany Plant Day, dniem zafascynowania roślinami, żeby, żeby ta strona była roślinna. No, tych dni chyba są określone, każdy dzień w roku ma jakiś. I to jakiś po przypisany. kilka, tak. No, kiedy... Znaczy no, teoretycznie każdego dnia roku można by było wymyśleć jakiś, jakiś temat przewodni. Chociaż, chociaż wiązałoby się to na pewno z... No właśnie, z bądrową, a, a tej są tej chętni pracy. do tego? No projekt botaniczny jest bardzo aktywny, tak? chyba jeden z bardziej aktywnych proje... wiki projektów, więc no, fajnie, że na coś takiego się ludzie decydują. Ale też. Znaczy... No. Ogólnie, ogólnie pomysł tej monotematycznej strony głównej, no trzymajmy się tej nazwy, skoro, skoro została taka zapisana, zyskał uznanie, zyskał, zyskał poparcie społeczności. Z jednym zastrzeżeniem, że jeżeli nagle tego dnia wydarzy się coś wielkiego, no śmierć naprawdę znanej osoby, chociaż pewnie znowu będą narzekania, że na stronie głównej mamy same samej informacji o śmierci, no trudno. Ale jeżeli zdarzy się coś naprawdę wielkiego, to że ta monotematyczność strony głównej zostanie przełamana właśnie tym wielkim, znaczącym wydarzeniem. Mm -hmm. No, ja doceniam też taką wartość różnorodności na tej stronie głównej. To jest jednak, może nam się to znudziło, a i, i, i chcemy Myślę, że z drugiej strony zmiany. ustawienie strony tematycznej na jeden dzień w roku no to, jest, to jest takie ciekawe złapanie wydarzenia, złapanie okazji, wyłączenie się, wyłamanie się z tego takiego rytmu, do którego jesteśmy. No właśnie, więc przy... może, może taka zmiana jest potrzebna. Dyskusja się toczy, także zapraszamy do kawiarenki, żeby. Znaczy, dyskusja, ostatni, ostatni komentarz to jest z 18 lutego i wydaje mi się, że pomysły pod tytułem Dajcie znać jak już będzie wiadomo więcej, zarezerwuję dzień w Czywieszu i, i zrobimy mm -hmm. sekcję mega czy wieszową, tak? czyli, czyli tematyczny, tematyczna rubryka Czy bo też Czy wiesz". Mm -hmm. Także sądzę że, sądzę, że ten pomysł akurat 18 maja możemy się spodziewać zielonej strony głównej. No fajnie, to ciekawie Osiemu będzie głównie. popatrzeć, jak to się zmieni. Globalna strona użytkownika to jest bardzo ciekawy i chyba pożyteczny pomysł. Wojtku, ty chyba masz trochę tych kąt, prawda? To powiedz, jak to wygląda. Znaczy kąto mam jedno. No tak, ale strony. Nie ja Nie podejrzewaj <głos》>. mi o <głos》głos》>. Nie, tak, szczególnie jakkolwiek zaangażowany użytkownik Wikimediów z racji tego, że byłem stewardem, wykonywałem działania na wielu projektach, no to te konta lokalne były tworzone e, były tworzone na wielu projektach, o, chyba na 300, a mogę nawet zobaczyć na, na, na ilu projektach jestem aktywny. E, I nie, uży, nie, nie, nie stosowałem, e, a moje konto jest aktywne w 843 projektach. No jejko. Nie, nie ustawia się stronę użytkownika na każdym projekcie. Ustawia się stronę użytkownika, wpisuje się stronę użytkownika na tych, na których się jest y, aktywnym. No, w tym momencie ten problem znika, y, bo jeżeli jest konto globalne i jeżeli y, lokalnie strona użytkownika, informacyjna strona użytkownika nie jest stworzona, to będzie się wyświetlała zawartość z meta. No to Więc świetny pomysł. Zadbać o, o stronę użytkownika na MetaWiki, czyli na, na centralnym koordynującym projekcie Wiki. No chyba tak. Mi... Ja tam próbowałem tworzyć na różnych projektach swoje strony, ale tak szczerze mówiąc, kopiować to samo, co mam na, na tej swojej stronie, no to tak. No i w tym momencie jest to jest Problem to załatwione odpada. w jeden sposób, hmm. że, że w przypadku nieistnienia, w przypadku czerwonego linku do strony użytkownika będzie Ci się kopiowała zawartość z meta. No, czyli tak. Koordynowanie tego, na przykład, nie wiem, wpisanie na, na w każdym projekcie, ile ma się lat, a nie w którym roku jest się urodzonym no to równa się 843 wizyty co roku i uaktualnianie swojego wieku. No właśnie. Linka do meta, tego, o którym mówimy, tutaj znajdziecie w notatkach do dzisiejszej audycji i można tam właśnie sobie, nie wiem, skopiować to, co macie na Wikipedii i wtedy to będzie strona, y, która będzie się wyświetlać we wszystkich projektach globalnie. Tylko chyba trzeba coś jeszcze zrobić, bo mi się ta zawartość nie wyświetla po prostym wklejeniu. Coś chyba jeszcze w jakimś JS-ie czy CSS-ie trzeba dopisać? Testowaliście to? Dla mnie ja mnie nie pomnę. Ja nie testowałem. Trzeba przetestować w takim razie, zobaczyć co tam co tam trzeba jeszcze zrobić? Być może coś trzeba zrobić, albo, albo to działa jakoś na razie jeszcze nie we wszystkich językach. Yy, dlaczego? Je... Znaczy nie wydaje mi się, żeby język miał to znaczenie. Wydaje mi się, że to jest problem tego, że jeszcze gdzieś na którejś podstronie trzeba coś dopisać. Albo wykreślić, bo może ja miałem wcześniej coś dopisane. Ale to w takim razie później zobaczymy. No, sprawdzimy, sprawdzimy. Konferencja Wikimedia Polska 2015. Jak co roku odbywa się taki zjazd członków stowarzyszenia, ale nie tylko. Zapraszamy również ludzi, którzy mają ochotę z nami pobyć, dowiedzieć się o naszych projektach, dowiedzieć się o tym, co się dzieje, co będziemy robić, jak zamierzamy dalej działać. W zeszłym roku to spotkanie przyniosło na przykład no, efekt taki, że powołaliśmy trzech pracowników. Do I właśnie pracy. ci pracownicy między innymi zamierzają już zaprezentować swój, swoje działania na, na tegorocznej konferencji. No właśnie, ale już się pojawiają pomysły, żeby żeby zaprezentować, co może zrobić biuro prasowe. Żeby zaprezentować to Wikimedianom, ale również właśnie. Gościom z zewnątrz, możliwym gościom z zewnątrz, czy co może zrobić nowo powstała Grupa Badań i Rozwoju, czy, mm -hmm. czy jak koordynujemy działania Glam, a dzieje się, w, w działce, na działce Glam dzieje się bardzo dużo. No i coraz więcej. I Biki Radio oczywiście jak co roku będzie na miejscu, mamy nadzieję na transmisję, zależy jakie to miejsce będzie właśnie i tutaj jeszcze do jutra można zgłaszać propozycje tych miejsc. Bo to też jest otwarta forma ustalenia. Są już jakieś propozycje zgłoszone, tak? Wojtek, ty chyba wiesz, jakie są. A, tak, jest propozycja Gdańska, którą zgłosiłem ja. Hotel Skandik w samym centrum Gdańska, tuż naprzeciw po drugiej stronie dworca głównego. I lokalizacja bydgoska. Ja jeszcze mogę powiedzieć, że zamierzam napisać że tak powiem, wariant tej oferty gdańskiej, który uwzględniałby to, że będziemy spać w hotelu Skandik, ale obradować będziemy w Europejskim Centrum Solidarności, który jest kilka minut pieszo od, od hotelu i jest na pewno miejscem atrakcyjnym, e, również ze względu na, na, na możliwe zaproszenie właśnie gości z zewnątrz. Sądzę, że, że ECS będzie będzie bardzo fajną alternatywą. I tam jakieś rozmowy też trwają, zdaje się, prawda? Również, również. teraz 2 i 3 marca Marcin Wilkowski z Koalicji Otwartej Edukacji, Marta Malina Moraczewska, nasza koordynatorka Glam właśnie i ja jakoś tak gościnnie dochodząco będziemy w Europejskim Centrum Solidarności będziemy mówić o uwalnianiu zasobów, o wolnych licencjach, o wolnych treściach będziemy edukować z Wikipedii i projektów siostrzanych. No, może, może dołączy się do Glamo te, ta instytucja, to byłoby bardzo wskazane. Znaczy, w, przypadku, w przypadku Europejskiego Centrum Solidarności, które dysponuje materiałami nowymi, no to oczywiście jest kwestia tego, jak wyglądają kwestie prawno-autorskie do, do, do wszystkich posiadanych przez nich materiałów, co można uwolnić tak naprawdę, bo to jest historia zdecydowanie najnowsza, to, to na pewno nie jest 70 lat od śmierci twórców jak to było na przykład mm, dosyć ewidentne w, na, na tegorocznym Dniu Domeny Publicznej, 44. rocznik, to, na, no to już jest do, wystarczająco dawno. Mieliśmy problemy ze zdjęciem okrągłego stołu na przykład. Chociażby, chociażby. I to, i to podkreśla właśnie, że, a, że treści z, z okresu około Solidarnościowego treści, które mogłoby nam dać Europejskie Centrum Solidarności udostępnić muszą mieć wyjaśnione kwestie prawne autorskie przed załadowaniem do Commons, czy do któregokolwiek mm -hmm. projektu. Jeżeli będą to na przykład, nie wiem, rządowe dokumenty, no to jesteśmy, jesteśmy tego pewni, tak? bo dokumenty rządowe nie obowiązuje prawa autorskie, no ale jeżeli będą to zdjęcia, dźwięki, mm -hmm. ten status musi zostać wyjaśniony. A czy są jakieś inne propozycje jeszcze oprócz Gdańska? No i z o której wspominałem, która, która, która chciałaby również nas ugościć, która w ramach imprezy dodatkowej proponuje rejs po rzece statkiem, również, również hotel wygląda ładnie, sympatycznie. Mhm. I decyzja pewnie już niedługo, a do 22, do jutra można y, zgłaszać ewentualnie propozycję. Chociaż już pewnie nic nie będzie zgłoszone, jak już... No, nie mów, hop, póki nie przeskoczysz. Też jakoś wątpię, tak, żeby nowa całkiem propozycja się pojawiła. Może Warszawa wyskoczy na przykład. <śmiech> <śmiech> Dobrze, kolejny temat, wybory stewardów. Już można głosować aż do 28 lutego, czyli jeszcze przez tydzień. Statystyki w linku można sobie obejrzeć, jak to wygląda w tej chwili. I potwierdzenie obecnych Stewardów, też jest w linku do notatek dzisiejszej audycji. Coś możecie skomentować na ten temat? Mamy jednego polskiego kandydata i mamy jednego Stewarda, który jednego polskiego Stewarda, który potwierdza swoją, swoje, swoje użytkowanie guzików nadal. W tym momencie z, z kandydatów. Pięć, pięć kandydatur nie przejdzie jak na razie, jedna kandydatura jest na, na skraju, że tak powiem. Nasz kandydat Einsbor ma 192 głosy za, 31 głosów sprzeciwu, co, co daje mu 86%. Przebija ten próg 80%, który uprawnia komisję wyborczą do, do zadecydowania czy przyznać uprawnienia stewarda, czy nie. Mhm. Bo nie jest to nie jest to proces, że tak powiem, Automatyczny to nie jest tak, że jeżeli ktoś przejdzie ten próg wyborczy 80%, to, to natychmiast bez gadania dostanie, dostanie uprawnienia stewarda. Decyduje od kilku lat powoływana co rok komisja wyborcza. Jeżeli chodzi o stewarda, który chce utrzymać swoje uprawnienia, czyli o doktora profesora Dariusza Jemielniaka, przepraszam, to mimo zarzutów względnie niskiej aktywności jest tylko jeden głos sprzeciwu. Jest tylko jeden głos sprzeciwu, który nie jest jakoś szeroko uzasadniony, bo on jest uzasadniony tak samo jak w poprzednich latach. I tutaj z kolei przy, przy potwierdzaniu stewardów nie ma, że tak powiem, progu wyborczego. Tutaj z kolei komisja będzie decydowała na bazie, na bazie komentarzy. Jeżeli nie pojawi się dużo komentarzy, że steward. Rażąco naruszył zasady używania swojej funkcji. Taki steward utrzyma nadal swoje uprawnienia. Mhm. A powiedzmy jeszcze, co to jest za funkcja steward w ogóle, bo to tak. Po mało zmianach. <grym> tak naprawdę ciężko powiedzieć, no co ten może. Tak naprawdę, steward przede wszystkim ma prawo kontrolować konta globalne, ma prawo nadawać i odbierać dowolne uprawnienia na dowolnej wiki, ma prawo działać jako administrator na projektach na, których administratorów, na, na, na projektach, na których administratorów nie ma. Bardzo często na projektach rosnących, gdzie są administratorzy, ale nie ma na przykład biurokratów, steward nadaje uprawnienia administratora na stałe, bądź też czasowo na, na wniosek. Wykonuje również usługę check user na, na projektach, na których takich użytkowników z takimi uprawnieniami nie ma. Mhm. Czyli taka dosyć wysoka funkcja chyba, nie wiem, czy nie najwyższa? Nie, jeszcze jest to nie. funkcja wysokiego zaufania społecznego, tak. technicznie jest to funkcja e, skupiająca w sobie najwięcej w cudzysłowie przycisków. Jest to również funkcja uprawniająca do Wglądu w tak zwane wrażliwe dane. Tak? Mhm. Więc przed wyborami, przed zakwalifikowaniem się do wyborów, każdy kandydat musi przedstawić dokument tożsamości Wikimedia Foundation. Ten dokument musi zostać zatwierdzony. Jest taka, jest taka specjalna kategoria, która, która zbiera użytkowników, którzy przedstawili swoje, swoje dane fundacji. Mhm. Oprócz, oprócz stewarda, no to w, oprócz wyborów stewardskich to. Swoje dane osobiste trzeba przedstawić, jeżeli ubiegamy się o status check usera, rewizora. Chyba również do systemu OTRS, ale to. Dużo to pracy? User, dużo pracy ma taki steward? Zależy. Zależy, zależy co, co chce robić. Czy na przykład, jeżeli chce reagować na wnioski składane na kanale IRC, to jest to co najmniej. Kilka, kilkanaście wniosków dziennie na, na, na jednej sesji siedzenia przy komputerze. No to nieźle. Zależy, kto pierwszy, ten lepszy, tak? Wnioski różnego rodzaju są również składane na poszczególnych podstronach działań stewardskich, czyli nadawanie uprawnień, odbieranie uprawnień, sprawdzanie usługą check user, możliwości omijania blokad, pacenkowania. Można, można się nie znudzić. Mm -hmm, mm -hmm. Coś jeszcze, Marko, chciałeś powiedzieć? Nie. No i to chyba w takim razie mamy ostatni temat. Jakoś ładnie nam się wszystko udało zmieścić dzisiaj w audycji, wbrew oczekiwaniom. Fotowyzwanie to jest konkurs, który jest mało znany chyba, mam wrażenie, wśród polskich wikipedystów. No ja w tym roku po raz pierwszy usłyszałem. Ja już go widziałem dawno, ale właśnie nie było polskiego tłumaczenia i któregoś wieczora usiadłem sobie po prostu i, i spróbowałem przetłumaczyć. Te, no, to też było wyzwanie, nie tylko wyzwanie, ale to było dla mnie też wyzwanie, bo tutaj są różne tagi różne takie idiomatyczne sformułowania niektóre i, i nie wiem jak sobie z tym poradziłem mam nadzieję że to jest czytelne i jasne w tej chwili chociaż i tak jak się przejdzie dalej to już będzie po angielsku jeśli ktoś miałby ochotę przejrzeć to co ja przetłumaczyłem no to bardzo proszę żeby ewentualnie poprawił coś no bo to właśnie na tym polega że ktoś o zaczyna wyzwanie. krzywe i spirale no na przykład i to nie enigmatyczne ale na przykład zdjęcie, yy, ale ja lodu, za którym ciągnie się smuga, właśnie układająca się w piękną krzywą, do no. tego jeszcze łopocząca flaga, która też krzywo opada tak w dół. No fajny no, pomysł, jest pomysł jest tak, prawda, fajny pomysł tak, na te fotowyzwania, ja. bo to właśnie polega na tym, że jest rzucany jakiś temat abstrakcyjny albo nieabstrakcyjny, albo wręcz właśnie taki konkretny bardzo I, i, i ci, którzy podejmują to wyzwanie wysyłają swoje zdjęcia. Warunkiem jest to, że to musi być nowe zdjęcie na commons właśnie w trakcie. Tak, i nominujący z... musi być autorem tego zdjęcia. No oczywiście i użytkownikiem commons. Bardzo ciekawe są te wyzwania i bardzo myślę, że warto rozpropagować to również wśród polskich użytkowników. No ja przetłumaczyłem treść instrukcji i formalności i, te, i tego co całej jak gdyby idei tego konkursu. Na pewno nie jest to wolne od błędów, także bardzo będę wdzięczny za, za poprawienie i Luty będziemy... Luty jest miesiącem przebierania się według wyzwania. Co, co? Luty jest miesiącem przebieranek. W aha, tych aha. A, No właśnie, pewnie są tutaj jakieś takie zasady głębsze, już w to nie wnikam Nie, no zjedziesz troszeczkę niżej i zobaczysz, yy, yy, zobaczysz jakie są wyzwania, no bo oprócz, mm -hmm, oprócz mm -hmm. tego, że w lutym właśnie były te, te są, no jeszcze są, yy, te krzywej spirale, no to również jest to miesiąc wyzwania pod tytułem przebieramy się. Aha, no właśnie, to więc... Tak. Zapraszamy do korzystania, do umieszczania zdjęć i do pomocy w tłumaczeniach, no bo tutaj każdą właściwie pod stronę trzeba przetłumaczyć każdy ten. Konkurs też wypadałoby jakoś dokładniej opisać, no ale przynajmniej tytuły może przetłumaczyć jakoś, żeby, żeby to było zrozumiałe. Instrukcja już jest przetłumaczona w każdym razie. E, jeszcze nie do końca, ale już właściwie zrozumiała chyba to jest idea tego konkursu. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo w takim razie za udział w dzisiejszej audycji. Byli z nami Wojciech Tadeusz Mężyk. Dziękuję. Z Górnego Śląska, dobrze pamiętam, czy z Dolnego. Uciągam. Tak, zgadzam się. Z Górnego. Z Górnego Śląska. Dobrze. Tym... Im częściej będziemy powtarzać, tym łatwiej będę mógł zapamiętać. E, Wojciech Pędzich z Gdańska, jak się domyślam. Dziękuję bardzo, tak, z Gdańska. E, Marek Mazurkiewicz, tutaj w studiu w Warszawie. Do usłyszenia. I ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień.